Greek tragedy w wykonaniu The Wombats. za nami. 27 minut zostało do godziny 22, a wysłuchacie alternatywnego Kulturatora, czyli Alt Culture, na antenie Radia gdzie mówimy o grach, o serialach, o YouTubach, o internetach. Za nami już właśnie nasz stały blok tematyczny o grach, a przed nami kolejny z nich. Previously on. Czyli blok tematyczny o serialach. No i w serialach dzieje się... Też sporo dzieją się różne ciekawe rzeczy. I pierwszą z informacji ma dla was Kasia. 23 lutego miał miejsce, bo się miał miejsce premiera w Stanach Zjednoczonych serialu The Blacklist Redemption. Czyli oficjalnego spin-offu serialu Czarna Lista, który skupia się na Tomie Kinie, znanym z oryginału. On wraz z innymi osobami znajdującymi się na czarnej liście zaczyna pracę dla tajnej jednostki, by odkupić swoje winy. No a w jednej z głównych ról występuje choćby Famke Jansen, znana z X-Menów. To teraz mała anegdota. Kilka dni temu, dokładnie 22 lutego Jakub Brendal, którego serdecznie pozdrawiam teraz z tego miejsca za mikrofonu, wysłał mi ciekawą rzecz z Nine gaga Film podtytułowany, zatytułowany albo pod tytułem, jedno z dwóch Adult Swim wypuszcza ekskluzywne, prawda, klipy z trzeciego sezonu Rika i Mortiego. Bo jeżeli jesteście na bieżąco z Rikiem i Mortim, to wiecie, że całkiem niedługo ma się pojawić trzeci sezon. No i ja oczywiście, to było późno w nocy, ja już prawie zasypiam, ale oczywiście zaraz się rozbudziłam, usiadłam na łóżku, w ogóle zszokowana i odpaliłam sobie film. I teraz, Kasia, pytanie do Ciebie. Kojarzysz oczywiście utwór Rick Astley, I Never Gonna Give You Up, prawda? Kojarzę. I jest mem w internecie, który funkcjonuje pod nazwą Rickroll. I polega to na tym, że wysyłasz komuś linka, że niby do jakiejś super rzeczy, a jak to tworzysz, to okazuje się, że jest to Never never, give, nie, never gonna give you up. Tak. I Justin Roiland, czyli twórca twórca serialu Rick i Morty zrobił właśnie Roll i wyciął po prostu z pierwszych dwóch sezonów fragmenty słowa, które się układają w tekst piosenki. Cudowne, cudowne. Byłam trochę wkurzona, później zaczęłam się śmiać. Teraz po prostu chcę mi się płakać, bo czekam z utęsknieniem na trzeci sezon Ricka i Morty'ego. No to chciałabym wam powiedzieć o kolejnym serialu. Serial Taken, który będzie miał swoją premierę pod koniec lutego, czyli już w zasadzie na dniach. Jest to serial oparty na filmie uprowadzone, który opowiada historię początków kariery Briana Millsa. Zobaczymy, jak zdobył te znane wszystkim niekonwencjonalne umiejętności w roli głównej Clive Standen, którego znamy z roli rollo z wikingów. Tak naprawdę jest to serialowa niewiadoma, bo koncept wydarzenia Wydaje się interesujący, więc jeżeli jesteście zainteresowani, jeżeli oglądaliście film uprowadzony, jeżeli podobał wam się, to możecie obejrzeć również serial Taken. Zostając cały czas przy Adult Swim, jeżeli chodzi o moją stronę, to nie pamiętam dokładnie kiedy to było, ale też było to kilka dni temu do może tygodnia temu. Pojawiła się informacja, że Adult Swim chce zabrać się za kolejny sezon Samuraja Jacka. I to było wielkie zaskoczenie. Ja też o tym słyszałam. Słyszał o tym każdy, kto w dzieciństwie oglądał Samuraja Jacka. No i pamiętam, że moi znajomi, którzy oglądali, zawsze mówili, że Boże, to się przecież skończyło tak paskudnie. Nie skończyło się, tylko się urwało. I teraz okazuje się, że Adult Swim zamierza tę serię kontynuować. Właściwie to robi. Wypuścili jakiś czas temu trailer. No i trzeba powiedzieć, że wygląda całkiem ciekawie. Wygląda całkiem ciekawy i dopiero po latach możemy zauważyć, ile tak naprawdę w tym serialu było przemocy. To prawda, nigdy się tego jakoś nie zauważało wcześniej. a teraz Nie zwracało się... się na to uwagi. Mhm. A teraz jak sobie o tym pomyślisz, to jest takie kurde... Ile tam jest krwi prawda. Jak oglądałam trailer, to jakby starałam sobie od razu porównać te seriale, no bo wiadomo, że to będzie samuraj Jack, ale to nie będzie dokładnie taki sam Samurai Jack, bo już i technika robienia kreskówek jest w tym momencie inna niż była te kilka czy kilkanaście lat temu nawet. No i wiadomo, że inna stacja, inni twórcy, więc nie ma co liczyć na to, że to będzie kropka w kropkę to samo i będzie wyglądało jakby identycznie, no ale trzeba przyznać, że Adult Swim robi robotę, bo ta nowa wersja, póki co przynajmniej w trailerach, wygląda bardzo podobnie do oryginału. Wygląda całkiem nieźle, zobaczymy co z tego wyjdzie. Z ostatnich informacji, jeżeli chodzi o seriale, to czytałam kilka dni temu artykuł o tym, że do, w drugim sezonie Stranger Things dołączy kilku nowych aktorów. Pojawi się nawet jeden z aktorów którego można kojarzyć z Goonies? Tak, chyba z Goonies. Hmm, aktor Sean Austin Kasia, pokazuję zdjęcie. Na pewno kojarzysz. Jak wpiszecie sobie Sean Austin, jeżeli nie kojarzycie z nazwiska, to na pewno skojarzycie z twarzy. Um, I um, będzie on e, odgrywał um, rolę Boba Newbiego, e, czyli nerda, który razem z Joyce, e, graną przez Winona Ryder i z Hopperem, granym, granym przez Davida Harbora, e, chodził do szkoły. Nie ukrywam, z wyglądu pasuje. Zdecydowanie pasuje. No cóż, na sezon następny, na drugi sezon Stranger Things musimy poczekać do Halloween, no więc czekamy, a my póki co zostawimy Was z muzyką, bo to koniec tego naszego serialowego bloku. Disclosure i Help Me Lose My Mind.